Objawienie świętego Jana, rozdział ósmy. I gdy zdjął siódmą pieczęć, stało się milczenie na niebie jakby przez pół godziny. I widziałem siedem aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. I inny anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem mający kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na ołtarzu złotym, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzidła z modlitwami świętych z ręki anioła przed Boga. I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I powstały głosy i gromy i błyskawice i trzęsienie ziemi. I siedem aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowali się, żeby trąbić. I zatrąbił pierwszy anioł i spadł grat i ogień zmieszany z krwią. I były zrzucone na ziemię. I trzecia część drzew została spalona i wszelka trawa zielona uległa spaleniu. I zatrąbił drugi anioł i jakby góra wielka ogniem pałająca zrzucona została w morze. I trzecia część morza stała się krwią. I zginęła trzecia część istot żyjących w morzu, mających duszę. I trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I zatrąbił trzeci anioł. I spadła z nieba gwiazda wielka, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię tej gwiazdy było Piołun i zamieniła się trzecia część wód w Piołun i wiele ludzi pomarło od tych wód, bo się stały gorzkimi. I zatrąbił czwarty anioł i uderzona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd. Także się trzecia część ich zaćmiła i trzecia część dnia nie świeciła i noc podobnież. I widziałem i słyszałem jednego anioła lecącego środkiem nieba mówiącego głosem wielkim. Biada, biada, biada mieszkającym na ziemi. Od innych głosów trąby trzech aniołów, którzy zatrąbić mają.